wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła godzina 23, jest niedziela 26 kwietnia, a oto co dziś w magazynie. To z pewnością Rekord internetowych zbiórek w planach było 200 tysięcy złotych, jest ponad 250 milionów złotych. Niedoszły zabójca Donalda Trumpa oskarżył go o zbrodnie wynika z tekstu manifestu opublikowanego przez media. Mija 40 lat od katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Polskie Radio przygotowało specjalny podcast. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam. Suma wydarzeń.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 jakichś rzeczy, żeby tak robić, ale piękne jest to naprawdę. Uważam, że w dzisiejszym dniu zjednoczyliśmy się jako Polacy dla dzieciaków i, i to jest piękne. To cud, że akcja tak się rozrosła, podkreślał raper i autor nagranego z chorą mają Disu Raka Bdoez, który od początku był zaangażowany w akcję pomocy dzieciom chorym na nowotwory. Na początku, jak my to robiliśmy, zanim to stało się tak naprawdę ogólnopolską, no już prawie globalną akcją, to my nie wiedzieliśmy, ile uzbieramy. My chcieliśmy po prostu zrobić coś fajnego.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 Wokalista Dawid Kwiatkowski, który również brał udział w akcji, mówił, że to wyjątkowa inicjatywa. Dawno w polskim internecie nie było, nie było akcji, która tak zjednoczyła i która pokazała, że my, my Polacy potrafimy, chociaż udowadnialiśmy to już wiele razy. No Za każdym razem warto sobie o tym przypomnieć, że my jesteśmy siłą. Jesteśmy wielkim narodem, który może naprawdę wiele zdziałać. Jak się człowiek czuje, ja wyszedłem stamtąd i... No do tej pory. Jeszcze potrzebuję chwili, żeby, żeby zrozumieć ile dobra było w jednym miejscu. Ja czegoś takiego nie przeżyłem jeszcze. Aktor Cezary Pazura podkreślił, że zbiórka to wielki gest solidarności.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 Dziennikarka i youtuberka Daria Ładocha zwróciła uwagę na atmosferę, która towarzyszyła całej akcji charytatywnej. No jest to niezwykła energia, niezwykła siła i niezwykła moc. E, ludzie, którzy przyjeżdżają i chcą oddać coś od siebie tak naprawdę, żeby wesprzeć tę akcję, pokazali mnóstwo serca, energii i wiary w to, co robi Piotrek. A Piotrek jest niesamowitą osobą. Jak wchodzić do tego mieszkania na całym ciele są ciarki i włosy stają. bo tam jest taka energia. To nowa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tak komentował akcję na naszej antenie ekspert, który bada media społecznościowe Wojciech Kardyś. To jest ta ogromna akcja heretatywna, która ma jednoczyć dla nowego pokolenia. I ja nie mówię ja nie chcę, nie chcę tutaj deprecjonować raz jeszcze powtórzę, nie chcę deprecjonować Bośku. Uważam, że obydwie akcje są potrzebne. To jest po prostu nowe rozdanie dla nowego, absolutnie nowego pokolenia social mediowego. W trakcie streamu pojawiło się wiele znanych osób ze świata kultury, sportu i showbiznesu, m.in. Kasia Nosowska, Robert Lewandowski, Doda, Jan Leosia, Tomasz Karolak, Adam Zdrójkowski i Julia Wieniawa. Akcję zapoczątkował utwór Ciągle tutaj jestem, Raka Bdoesa 2115 i 11-letniej Mai, która po raz trzeci zmaga się z ostrą białaczką szpikową.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 Profesor Aleksandra Mężykowska z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wyjaśnia, że drugą ważną kwestią podnoszoną przez Polskę są regulacje dotyczące ochrony zadośćuczynienia ofiar, świadków i innych osób uczestniczących w konfliktach. Nie należy zapominać o tym, że takim integralnym elementem tej rozliczalności jest nie tylko ściganie sprawców przestępstw, ale także wynagrodzenie, zrekompensowanie w różny sposób ofiar przestępstw. Od przestępstwa mogą mieć różne konsekwencje. To mogą być kwestie dotyczące życia, zdrowia, zniszczenia mienia. Więc kwestia zrekompensowania osobom indywidualnym też jest poruszona. Profesor Aleksandra Mężykowska wyjaśnia, że nowa konwencja jest niezwykle potrzebna zbrodnie przeciwko ludzkości są regulowane w prawie międzynarodowym, zwyczajowym. I tak naprawdę najważniejsze jest to, w jaki sposób państwa implementują je w swoich krajowych porządkach prawnych. I to jest najważniejszy cel tej konwencji. Żeby starać się te zbrodnie opisać w sposób możliwie najbardziej dokładny, a następnie, żeby państwa mogły korzystać z tej konwencji jako wzór do skonstruowania swoich własnych przepisów krajowych i wtedy do ścigania osób, które są podejrzane o popełnienie takich przestępstw. Po 30 kwietnia zacznie się międzynarodowe konsultacje nadesłanych propozycji i prace nad ostatecznym kształtem konwencji. Nowe przepisy według planów ONZ mają zostać przyjęte w 2029 roku. Suma wydarzeń. Informacje ze świata.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 Z Waszyngtonu Marek Wołkowski, Polskie Radio. Donald Trump ponownie krytykuje NATO za brak chęci pomocy Amerykanom na Bliskim Wschodzie. Jestem bardzo, bardzo rozczarowany NATO, bo ich tam nie było. Wydajemy tryliony dolarów na NATO, by chronić Europę przed Rosją i zawsze tam byliśmy. Nie daliby rady bez nas, mówił Donald Trump w Fox News. Przypomniał, że niektóre państwa zaoferowały pomoc dopiero po wojnie. To nie jest dobre, pamiętajmy, o tym dodał. Unia Europejska i NATO potępiły strzelaninę w hotelu w Waszyngtonie, gdzie odbywała się gala Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu z udziałem amerykańskiego przywódcy. Do holu wtargnął uzbrojony napastnik i otworzył ogień. Został zatrzymany zanim dotarł na salę, w której odbywała się gala. Kilkanaście godzin po tych wydarzeniach z, Tr z Donaldem Trumpem telefonicznie rozmawiała przewodnicząca Komisji Europejskiej.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 Opowiadamy się za demokracją i solidaryzujemy się ze Stanami Zjednoczonymi, napisał na portalu X Mark Rutte. Dodał, że z ulgą przejął informację, że prezydent Donald Trump, pierwsza dama i wszyscy goście są cali i zdrowi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To dowód na coraz większą polaryzację w amerykańskim społeczeństwie. Tak o próbie zamachu na prezydenta USA mówi amerykanista z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Wojciech Kwiatkowski. Zdaniem doktora Kwiatkowskiego do takich zdarzeń może dochodzić coraz częściej.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 Polityka w Ameryce bardzo się zradykalizowała, spolaryzowała. Ludzie no w sytuacji, jak nie mają argumentów, jak są w opozycji, jakich ich liderzy nie rządzą i tak dalej. To się jakoś wszystko piętrzy i sięgają po prostu po broń, po którą jest bardzo łatwo sięgnąć w Stanach Zjednoczonych. Waszyngtońska policja poinformowała, że zamachowcem był 31-letni mieszkaniec Kalifornii, który miał ze sobą strzelbę, pistolet i kilka noży.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 Powiedział Fox News, że odbył dobre rozmowy z Władimirem Putinem i Wołodymirem Załańskim, dążąc do zakończenia wojny na Ukrainie. Pracujemy nad sytuacją w Rosji, między Rosją a Ukrainą i mamy nadzieję, że nam się uda, oświadczył Trump. 40 lat temu w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku doszło do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Awaria reaktora, wybuch wodoru i pożar spowodowały, że do atmosfery przedostały się duże ilości substancji radioaktywnych. skażeniu promieniotwórczemu uległ znaczny obszar Białorusi, Ukrainy i Rosji, a powstała chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się nad znaczną część Europy. Z powodu skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 tysięcy osób. Do awarii doszło podczas przeprowadzania testu systemów bezpieczeństwa czwartego reaktora. Komunistyczne władze od samego początku zatajały skalę katastrofy, wspominał dr Wiktor Kabełka, robiący pomiary w Czarnobylu. Na matry... Powiedzieli nam, żeby się nie przejmować, gdyż doszło do niewielkiej awarii i wszystko jest pod kontrolą. Powiedzieli nam dopiero na trzeci dzień. Do Polski radioaktywna chmura dotarła dwa dni po katastrofie, wspominał profesor Zbigniew Jaworowski uh, pracujący w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie. Przyszedłem 28 kwietnia do pracy. Asystentka powiedziała mi, radioaktywność w Mikołajkach jest 550 tysięcy razy wyższa niż była poprzedniego dnia. Wtedy moja reakcja była, że to jest chyba wojna jądrowa. Do dziś trudno oszacować skutki wybuchu. Realny zakres wpływu katastrofy na choroby i zgony może nigdy nie zostać w pełni ujawniony. Witold Banach Polskie Radio. Specjaliści nie są zgodni w ocenie skutków katastrofy w Czarnobylu. Rozbieżności w szacunkach są ogromne, a podawana liczba późniejszych ofiar Czarnobyla waha się od 4 do 9 tysięcy po prawie milion osób. Polskie Radio przygotowało specjalny podcast Czarnobyl Prawdziwa Historia. Autorem podcastu jest Roman Czajarek, dziennikarz programu pierwszego polskiego radia.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 Zrywamy łańcuchy, marsz dla tych co czekają. Pod takim hasłem odbyła się w Warszawie demonstracja obrońców zwierząt, by przypomnieć, że od przegłosowania ustawy zakazującej trzymania psów na łańcuchach minęło ponad 200 dni. Stop łańcuchom! łańcuchom! Zwierzę trzeba traktować tak jak człowieka. Ono czuje, ono oddycha, ono ma układ nerwowy. Dla mnie zwierzę to jest po prostu jak człowiek. Ja mam psa, kota i nie wyobrażam sobie inaczej, nie byś tu. My przyjechaliśmy z Radomia. jechaliśmy z Dąbrowy Górniczej, no i chcemy zerwać łańcuchy. Chcemy przede wszystkim żyć w takiej Polsce, gdzie zasiadając chociażby do, nie wiem, do wigilijnego stołu, czy będąc na imprezie, ja będę miała świadomość, że tam zwierzę nie umiera na łańcuchu, na, tak jak ostatnio widziałam, na sznurku plastikowym. Nie wiemy, czy dożyjemy. Zmian, o które walczymy, które powinny być w tym kraju uchwalone nie w tamtym roku, nie dwa lata temu, tylko 30 lat temu. Stop łańcuchom! Stop łańcuchom! Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zawetował tak ustawę łańcuchową 2 grudnia ubiegłego roku. Wskazywał wówczas m.in. na niepraktyczne wymogi dotyczące kojców dla psów. Sejm prezydenckiego weta nie odrzucił i od tej pory ustawa czeka w sejmowej zamrażarce. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przygotowuje się do sezonu. Poszukuje ratowników, którzy latem będą pilnować bezpieczeństwa na plażach. Zachodniopomorscy Woprowcy pojawią się na wieżach ratowniczych pod koniec czerwca. O szczegółach Aneta Łuczkowska.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 Prawie 2400 razy interweniowała Państwowa Straż Pożarna w związku z silnym wiatrem. Najwięcej interwencji było w województwie mazowieckim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami będą obowiązywać też w nocy w całym kraju. Jak mówi synoptyki MGW, Przemysław Makarewicz najzimniej będzie na wschodzie.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 Wieczór w Polskim Radiu 24. Zmiana klimatu.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 powodziową, czy też ją złagodzić, tak, bo właśnie ten teren nasączony przez wodę, jak działa trochę jakby właśnie taka gąbka, więc jest w stanie nadmiar, czy też no, jakąś część takiej fali powodziowej przechwycić.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 o Marta Hoppe, do usłyszenia. Taki mamy klimat. Ogłoszenie społeczne. Czy wiesz, że możesz zdecydować, do kogo trafi półtora procent Twojego podatku? Listę wszystkich organizacji pożytku publicznego, którym możesz pomóc, znajdziesz na podatki.gov.pl oraz pozytek ngo.pl 1,5% Rozlicz się sercem Ogłoszenie społeczne Kościół nasz poprzedni Polskie Radio 24 Małgorzata Glawisz pniewska Witam Państwa Kto nam poda szklankę wody? Polska rzeczywistość opieki paliatywnej i samotności w chorobie, między systemem procedur a potrzebą bliskości. Podczas konferencji pod tym tytułem eksperci zaproszeni przez Caritas Polska dzielili się wiedzą i doświadczeniem związanym z odpowiadaniem na społeczne potrzeby osób chorych, starszych i ich bliskich. Jesteśmy społeczeństwem szybko starzejącym się, przypomniał profesor Tomasz Dzierżanowski, kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Rady Hospicyjnej Caritas Polska. Wskazał, że w polskim społeczeństwie jest coraz więcej osób dotkniętych przewlekłymi chorobami, w tym nowotworami, które ograniczają i w końcu przerywają życie. Musimy przygotować się na coraz większą populację osób wymagających opieki paliatywnej, mierzącej się z problemami związanymi z tymi chorobami, a także z wyzwaniami jakie niesie starość, podkreśla profesor Dzierżanowski. My jako społeczeństwo traktujemy starość jako zło.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 no owszem, starość może prowadzić do pewnego rodzaju ograniczeń, nie będziemy tak samo szybko chodzić, będziemy odczuwali dolegliwości, ze starością wiąże się szereg chorób cywilizacyjnych, chorób nieuleczalnych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 Majsterkować, to lepszą alternatywą jest nos w komputerze. To jak mają się te relacje budować? To jest być może odpowiedź, dlaczego w szpitalu ja nie obserwuję częstych wizyt wnuków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 Ważne jest zatem, aby organizować wolontariat zarówno w starszych klasach szkoły podstawowej, jak i w szkołach średnich, na studiach, żeby osoby w tym wieku wiedziały, że po pierwsze istnieją obok nich, żyją osoby potrzebujące, że jest coś takiego jak solidarność społeczna, pomoc sąsiedzka, gdzie trzeba się zainteresować nie tylko dbać o swój dobrobyt, o użycie z tego świata, ale także podzielić się swoim człowieczeństwem tylko wtedy, kiedy będziemy dbali o rozwój tych relacji i rodzinnych,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 Ale to może być wolontariat akcyjny, może być wolontariat organizacyjny, administracyjny, naprawdę potrzeby są ogromne, żeby zbierać fundusze i żeby wspierać, odwiedzać chorych. Pan profesor wspomniał podczas konferencji, że właśnie stworzył wolontariat, to powiedzmy za chwilę szerzej o tym wolontariacie, wielu studentów się zgłosiło i najtrudniejsze okazuje się bycie przy chorym, a nie samo leczenie chorego. Tak, ponad rok temu stworzyłem możliwość dla studentów medycyny, żeby nie tylko pisali prace naukowe, ale w ramach Studenckiego Koła Naukowego stworzyłem sekcję wolontariatu. Studenci mieliby przychodzić do kliniki nie po to, żeby uczyć się zawodu, żeby pisać prace naukowe, ale żeby po prostu być przy chorym, żeby nauczyć się być. Rzeczywiście najtrudniejszą umiejętnością jest życzliwa obecność przy chorym. Tego trzeba się często nauczyć, ale widzę, że to trafiło na bardzo podatny grunt. Nie liczyłem na bardzo wielu studentów. Myślałem, że jeżeli przyjdzie kilku, czterech może sześciu, to już będę bardzo szczęśliwy. Przyszło 146. I to, są mówimy o studentach, którzy mają najmniej czasu, bo większość czasu spędzają na nauce i tego swojego wolnego czasu mają mało. Ale kiedy widzę te rozpromienione twarze, kiedy schodzą z kliniki po godzinnym, dwugodzinnym towarzyszeniu chorym, to, to widzę ich szczęście wymalowane na twarzy. Te osoby się zmieniają. Proszę sobie wyobrazić, jakimi lekarzami będą te osoby. Teraz się tworzy ich właśnie formacja osób, które będą wierne tym najbardziej potrzebującym.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 Bo to o czym rozmawiamy to nie jest tylko teoria, to wszystko Pan doktor zna z praktyki. Czy jeszcze jakieś przykłady osób, które jakoś utkwiły w pamięci najbardziej? Bardzo wiele osób utkwiło mi w pamięci z tego względu, że my dużo dajemy, ale dużo więcej otrzymujemy. To są historie, które przetrawiamy, które jakby przeżuwamy przez całe, przez całe życie. Wracamy do języka, który się nawiązał między mną a chorym. Bardzo często jest to język intymny, zrozumiały tylko dla mnie i dla tego chorego. Nawet rodzina czasami wspomina mówi, że o czym wy mówicie, przecież my was nie rozumiemy, a my się uśmiechamy, my wiemy o czym mówimy. Tych przykładów było bardzo dużo, przykładów dobrych, przykładów, które podnoszą na duchu, z których się bardzo dużo uczymy. I tego co ja się nauczyłem z tych przykładów, to przede wszystkim pierwsza taka nauka, to cieszenie się małymi przyjemnościami. Cieszyć się chwilą życia, tymi chwilami drobnego szczęścia. Zauważyć na przykład, że kawa jest smaczna, że jest ciepło, kąpiel jest przyjemna, że piasek jest przyjemny pod stopami. Ze spotkań zwłaszcza, z relacji. odkładanie tego na nie wiadomo kiedy. Druga rzecz, która bardzo szybko wystąpiła właśnie ze spotkań z tymi chorymi, to jest wzruszanie się, wzruszanie się filmem, wzruszanie się sytuacjami romantycznymi na muzykalach. To jest takie uwrażliwienie na drugiego człowieka, na potrzeby człowieka, na cierpienie drugiego człowieka, ale i także na radości, bo przecież to uwrażliwienie jest dwukierunkowe. Nie można się tylko uwrażliwić na cierpienie człowieka, człowiek się uwrażliwia po prostu na drugiego człowieka, a więc tych takich tu mógłbym bardzo wiele dawać przykładów tego, co otrzymaliśmy od wielu pacjentów i tak mam wielu ich przed oczami, że nie jestem w stanie nawet wymienić, który najbardziej był mi utkwił w pamięci. Mówił profesor Tomasz Dzierżanowski, kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Rady Hospicyjnej Caritas Polska. A podstawą funkcjonowania hospicjum jest miłość, wrażliwość na cierpienie, brak lęku przed cierpieniem. Z tej miłości rodzą się wspaniałe rzeczy. Za tym musi iść profesjonalizm przejawiający się na różnych płaszczyznach. Dr Aleksandra Wenta Smul, dyrektor medyczny Hospicjum Domowego i Stacjonarnego w Kartuzach, członkini Rady Hospicyjnej Caritas Polska, dzieliła się doświadczeniami z budowania kartuskiego hospicjum. Podczas wspomnianej w audycji konferencji Kto nam poda szklankę wody opowiedziała o początkach powstawania hospicjum i o sprzyjającej specyfice kaszubskiej społeczności. U nas jest wiele domów wielopokoleniowych, gdzie rodziny są chętne, by pomagać. To pozytywnie wpływa na przebieg choroby i odchodzenie. Myślę, że w opiece paliatywnej najważniejsze jest to, żeby osoba, która jest doświadczona tą chorobą, kiedy jest już faktycznie na skraju swojego życia, żeby poczuła się zaopiekowana, żeby poczuła to, że jest drugi człowiek, że jest ktoś, na kim jej zależy, że może liczyć na to wsparcie, niezależnie od tego, jak będzie doświadczana przez tą chorobę, jakiego do jakiego nasilenia doświadczy cierpienia, że, że drugi człowiek przy niej będzie i będzie do końca i że pomoże jej przejść na tą drugą stronę. Pani ośrodek jest wyjątkowy, to powiedzmy jak on wygląda, czym się różni od innych? Nasze hospicjum może przyjąć 39 chorych, czyli jest to stosunkowo duża placówka. Mamy sale dwuosobowe i jednoosobowe, które mają w sposób taki bardzo już profesjonalny, zorganizowane zaplecze sanitarne, żeby uszanować tą godność pacjentów, żeby i byli oni w sposób taki naprawdę bardzo fachowy zaopiekowani. Mamy taki personel wiadomo i lekarzy, opiekunów medycznych i pielęgniarki, którzy starają się towarzyszyć tym chorym i na najwyższym poziomie im zapewnić tą opiekę. Też mamy jak dużo rozwiązań takich i technologicznych, które sprzyjają, jakby służą temu, że jakby utrzymanie też tego budynku nie wiąże się z jakimś dużym kosztem, mimo tego, że to są duże powierzchnie, duże przestrzenie, jednak udaje nam się to obniżyć koszty, przez co możemy jakby te finanse przełożyć na to, co jest dla nas najważniejsze, czyli na pacjentów i na ich opiekę. I też ważny jest udział rodziny w opiece nad chorymi. Tutaj pani wspomniała o takim świadectwie, o takim przykładzie pani, która powiedziała, że dopiero tutaj w ośrodku mogła być córką dla swojej matki. Dokładnie tak, bo jednak staramy się o to i stwarzamy takie warunki, żeby rodziny mogły być jak najdłużej z tymi chorymi, bo wiemy, że to jest bardzo istotne dla jednej i drugiej strony, zarówno i dla rodzin, jak i dla tych chorych. Widzimy, że w ogóle sam proces leczenia, sam proces tej choroby, zmagania się z cierpieniem i z trudnościami, z, z choroba przebiega o wiele łagodniej, jeżeli rodziny są przy tych chorych, a jednocześnie też widzimy jak uświadamianie, tłumaczenie tym rodzinom z czego wynikają dane objawy, dlaczego ten chory tak, a inaczej się zachowuje, bardzo im pomaga zrozumieć i odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Pytanie, czy można zrozumieć, czy można przyjąć w ogóle śmierć osoby bliskiej? Można, tylko trzeba właśnie zrobić to w bardzo sposób umiejętny. Właśnie dlatego też personel, ludzie, którzy tworzą te hospicja, to są osoby, które są przepełnione empatią, są przepełnione życzliwością, wrażliwością i właśnie takie osoby, jeżeli towarzyszą rodzinom, przeprowadzają, ich faktycznie prowadzą za rękę przez ten trudny okres, wspierają i pomagają, żeby ta śmierć była jakby taka najłatwiejsza i najłagodniej można by ją przyjąć. To jeszcze na koniec Państwo nie zostawiacie rodzin już po odejściu osoby naj bliższej. Ta rodzina może cały czas liczyć na wsparcie państwa. Dokładnie tak. Nasz cały zespół psychologów jest do ich dyspozycji tak długo, jak oni tego potrzebują. Rozmawiamy z nimi o tym, uświadamiamy i dajemy też warunki do tego, żeby mogli się spotykać zarówno z psychologami, ale też jakby z innymi osobami, które również przeszły tą stratę, które też jakby na się w tej sytuacji najlepiej rozumieją. Mówiła dr Aleksandra Wenta Smul, dyrektor medycznych Hospicjum Domowego i Stacjonarnego w Kartuzach, członkini Rady Hospicyjnej Caritas Polska. Dziękuję bardzo, Małgorzata Glabisz-Pniewska. Do usłyszenia i dobrej nocy. Kościół nasz powszedni.